Minęła 16, tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności jedynki. Marza Nagoda i Olaf Warzyński. Pakiet CPN daje efekty, mówi premier. Ceny paliw najniżej w Europie są właśnie w Polsce. Robimy, nie gadamy. Narząd nie wyklucza ograniczenia sprzedaży paliw obcokrajowcom, by zapobiec turystyce paliwowej. Polityczny spór po wyroku belgijskiego sądu. Polska ma zapłacić koncernowi Pfizer ogromną sumę za nieodebrane szczepionki na COVID-19. Skomplikowana operacja u 12-latka w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Maksymilian dochodzi do siebie, jego stan poprawia się.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 Rząd wprowadził regulowane ceny paliw. Resort Energii codziennie publikuje obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen na stacjach. Z najnowszego obwieszczenia ministra energii wynika, że jutro litr benzyny 95 będzie kosztował nie więcej niż 6,19, benzyny 98, 6,80, a oleju napędowego 7,64 zł. Tymczasem Orlen monitoruje sytuację na stacjach przygranicznych, mówi rzecznik spółki Mateusz Witczyński. Obserwujemy stabilizację tego popytu na wysokim, natomiast bezpiecznym poziomie sprzedaży. Rząd analizuje scenariuszem na wypadek turystyki paliwowej. Nie wyklucza, że gdyby była taka potrzeba, wprowadzone będą ograniczenia sprzedaży paliw obcokrajowcom. Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy podpisana. Prezydent skierował ją jednak do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Cały czas mam poważne wątpliwości co do części przepisów, zwłaszcza tych, które przyznają bardzo szerokie uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy wobec przedsiębiorców. Tak oświadczył prezydent. Ale główny inspektor pracy Marcin Stanecki nie podziela obaw prezydenta i mówi, że ustawa daje inspekcji instrumenty, które pozwalają właśnie na sprawniejsze działanie. Wymiana danych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Krajową Administracją Skarbową spowoduje, że będziemy mieli lepsze rozeznanie na rynku. Uczciwy pracodawca nie zobaczy inspektora pracy, chyba że zwróci się do niego o pomoc. Zdaniem Marcina Staneckiego ustawa przyczyni się do uzdrowienia sytuacji na rynku pracy.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 Rezerwa celowa w wysokości 28 milionów złotych pozwoli Państwowej Inspekcji Pracy zatrudnić 100 nowych pracowników. Kary za szczepionki firmy Pfizer dało się uniknąć, twierdzi, twierdzi resort zdrowia. To po wyroku brukselskiego sądu, który nakazał Polsce zapłatę ponad 6 miliardów złotych koncernowi za nieodebranie preparatów. Sprawa dotyczy kontraktu z 2021 roku, zawartego za czasów rządu Mateusza Morawieckiego. Gdyby kroki ówczesnej władzy były inne, Polska nie musiałaby płacić kary, mówi dyrektor Generalny Ministerstwa Zdrowia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 Mówił kardiochirurg dr Grzegorz Zalewski. Operacja obejmowała rekonstrukcję naczyń płucnych i jednoczesną korekcję wady serca. Odnaleziono ją 25 lat po kradzieży. Rzeźba z koło strudy warta około miliona złotych odzyskana. Pomnik autorstwa włoskiego rzeźbiarza Adolfa Wildta przedstawia ogrodnikami. Jest wykonany z cennego różowego marmuru kararyjskiego. Rzeźba była na liście skradzionych i poszukiwanych ważnych dzieł sztuki. Jak udało się ją odnaleźć wyjaśnia rzeczniczka prokuratury okręgowej w Elblągu, Ewa Ziębka. Anonimowy informator wskazał, gdzie rzeźba skradziona w 2001 roku może się znajdować. Wskazał konkretny teren posesji na terenie województwa mazowieckiego. Pomnik jest obecnie w Muzeum Prus Górnych w Morągu. Biegły ustali stan rzeźby i potwierdzi autentyczność.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 Na sportowe aktualności zaprasza Krzysztof Kuzak. Dzień dobry. Tenisistka Iga Świątek potwierdziła, że do jej trenerskiego sztabu dołączył Francisco Roć, 57-letni Hiszpan. Znany jest przede wszystkim z wieloletniej współpracy z legendą tej dyscypliny swoim rodakiem Rafaelem Nadalem. O nowym szkoleniowcu najlepszej polskiej zawodniczki, obecnie czwartej rakiety świata, trener Radosław Nijaki.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 z Belgiem, Wimem Fisetem. Polka obecnie przebywa na Majorce w Akademii Rafaela Nadala. Zrezygnowała z udziału w meczu reprezentacji Polski z Ukrainą w rozgrywkach Billie Jean King Cup 10 i 11 kwietnia w Gliwicach. Siatkarze Warty Zawiercie zagrają dziś o awans do turnieju Final Four Ligi Mistrzów. Wicemistrz Polski podejmie włoską drużynę Lubec i Witanowa. Pierwszy mecz w Italii Warta wygrała 3 do 0. Dziś liczy na doping swoich kibiców, mówi przyjmujący jurajski rycerzy Bartosz Kwole.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 Popołudnie z licznymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Więcej chmur na południu i tam opady deszczu. Najchłodniej w Zakopanem 2 stopnie, 9 w Gdańsku, 13 w Poznaniu i w Warszawie. Najcieplej w Rzeszowie i Zamościu 15. Na barometrach w stolicy 999 hektopaskali.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 Autopromocja. Polskie radio. Jedynka. 12 minut po godzinie 16. Michał Strzałkowski kłaniam się państwu i zapraszam do spędzenia tego popołudnia z radiową Jedynką. Jedynki. A dziś wybierzemy się daleko, daleko, bo w kierunku Księżyca wszystko to za sprawą historycznej misji, która tak się właśnie rozpoczęła. Ten, nine, eight, Four, three, misja Artemis II, pierwsza od ponad pół wieku misja, w ramach której ludzie dotrą w pobliże Księżyca. Jeszcze na nim nie wylądują, ale znajdą się nie tylko w okolicy Księżyca, ale także po jego ciemnej stronie. Tak daleko jeszcze ludzie nie byli. No a przed nami oczywiście w przyszłości także misje, które będą polegały na tym, żeby na Księżycu wylądować. My o tej misji Artemis II i kolejnych misjach będziemy mówić, no ale też... Ponieważ astronauci zabrali ze sobą pewne symboliczne przedmioty na pokład statku Orion, chcielibyśmy się dowiedzieć, co państwo by zabrali ze sobą w taką podróż na Księżyc, albo co powinno się, państwa zdaniem, oprócz tych oczywistych, technologicznych rzeczy na pokładzie takiego statku kosmicznego znaleźć. 22 645 2202 to numer telefonu do nas. facebook.com ukośnik 1 to nasz profil w mediach społecznościowych. Białe stopy światła, późną nocą po... Bo... Dawid podsiadło w ekspresie jedynki. A teraz o misji Artemis 2, jak obiecywałem. Misji, która ma zabrać ludzi po raz pierwszy od ponad pół wieku w pobliże Księżyca. Z nami połączony jest Krzysztof Kurdyła z Fundacji Neuka To Lubię. Dzień dobry. Dzień dobry Państwo. Po co my, no mówię tak, my ludzie, my ludzkość wracamy na Księżyc? No we, wracamy, żeby być tam na stałe. Takie przynajmniej są zapowiedzi. No i to ma dużo sensu z dwóch powo przynajmniej powodów. Po pierwsze jest to wyzwanie, którego no, naszym firmom, naszym agencjom ewidentnie brakuje. No, jeżeli ktoś pamięta program Apollo, jakie on przyniósł przełomy technologiczne no, różnego typu, które potem przecież spłynęły na ziemię, no to nie ma nic lepszego do takiego, że tak powiem, pchania postępu technicznego, niż właśnie program kosmiczny. No jest jeszcze druga opcja, wojna, ale tej nikt z nas by nie chciał, prawda? No do tej pory Więc, nam się kojarzyła eksploracja kosmosu, badania kosmosu raczej z pokojem i współpracą ponad granicami. E, oczywiście, no ten woj wątek wojskowy zawsze gdzieś tam jest, natomiast jednak państwa starały się zawsze utrzymać tam, e, no nazwijmy to pokojowe współistnienie i nawet w czasach zimnej wojny był to taki łącznik, gdzie... Związek Radziecki i Amerykanie się dogadywali z reguły, prawda? Wojny e... zostawiamy na Ziemi, a na orbicie okołoziemskiej, czy teraz dalej właśnie, bo tę orbitę opuszczą przecież e, astronauci dziś w nocy. Już e, jesteśmy jedną ludzkością. No właśnie, chciałem spytać o to, jak to wszystko będzie wyglądało w najbliższych godzinach, no bo ta misja wystartowała już e, kilkanaście godzin temu. E, i Najpierw są okrążenia dookoła Ziemi i mniej więcej około pierwszej w nocy polskiego czasu dopiero taki, takie przyspieszenie w stronę Księżyca. Zgadza się. No, ta część to była taka orbita bardzo eliptyczna. To była bardzo, to była bardzo ważna część tej misji. Właściwie ważniejsza w sumie niż ten przelot wokół Księżyca, bo w tym czasie testowano bardzo intensywnie system podtrzymania życia tego statku, który w pierwszej misji nie był przetestowany. On jeszcze, tam były te elementy tego systemu, ale nie wszystkie, no i nie było ludzi. No, a wiadomo, człowiek oddycha, wydycha, poci się, podnosi temperaturę wszystkiego, więc... Te, Na razie te wiemy, statku, że astronauci narzekają, że trochę chłodno jest w tym statku Orion. Tak, jest tam jakiś problem z, z wentylatorem, podniesienia... E, właśnie temperatury albo ograniczenia tego, tego nawiewu, e, mieli problem z toaletą który na szczęście udało się rozwiązać, no bo na pewno podróż bez toalety tylko używając zapasowych worków nie byłaby zbyt komfortowa. Zresztą chyba najdroższą toaletą w historii ludzkości, bo to około 3,5 miliona dolarów kosztowała ta toaleta. E, tak, tak, długo pracowano nad tą, no bo wiadomo, Orion to nie jest e, międzynarodowa stacja kosmiczna, czy nawet wahadłowiec, tam nie ma tyle miejsca, a chciano zmieścić toaletę taką, żeby no, też dawała e, astronautom choć trochę prywatności. No bo na przykład mamy statek Cru Dragon od SpaceX, gdzie tak naprawdę też jest taka szczątkowa toaleta, no ale tam po prostu wszyscy się muszą obrócić, a my możemy się ewentualnie trochę zasłonić, tak? Tak to powiedzmy. Tutaj jest to rozwiązane w taki sposób, że rzeczywiście jest takie mikroskopijne pomieszczenie, w którym można, że tak powiem, swoje sprawy załatwić jak z jakąś tam... Prywatnością. No eee. wiemy też, jakie jest menu na e, pokładzie, wiemy, że będzie sałatka z awokado, wiemy, że będą pikantne fasolki. To są zawsze takie smakowite nomen, nomen, e, szczegóły tej wyprawy, ale chciałem, żebyśmy też powiedzieli o tym, co jest tak naprawdę w tej wyprawie najważniejsze, bo będzie jedno okrążenie dookoła Księżyca, nie na orbicie, trochę dalej, ale to, to że dalej to też ma swoje znaczenie. Znaczy, jak to tak, będzie to wyglądało, nawet... kiedy dotrą y, do tego Księżyca astronauci? No, Oni, te, oni będą teraz, teraz przeprowadzili taki manewr podnoszenia perygeum, czyli przygotowanie do tego głównego manewru e, TLI, czyli, czyli wystrzelenia w stronę, w stronę Księżyca. I e, gdy tam dotrą, no to, potrwa, to, to potrwa około trzech dni no to y, tam nie będzie wejścia na orbitę. To odróżnia tę misję od y, misji na przykład Apollo, gdzie, Arte, gdzie Apollo 8 y, no zrobiło tak, takie kół, kilka orbit na takiej wyższej trochę orbicie. Y, Apollo 10 to już było tak, że oni byli na tej naprawdę niskiej orbicie, wykonali właściwie wszystkie rzeczy potrzebne do lądowania oprócz samego lądowania. Tutaj niestety nie będzie tego. Tutaj będzie tak zwany flyby, czyli Czyli statek wpadnie w tą studnię grawitacyjną Księżyca, ale będzie miał zbyt wysoką prędkość, więc ta grawitacja go zawinie i rzuci w kierunku Ziemi z powrotem. Także jakby nie będzie nawet, no będzie pełne kółko, ale to kółko nie będzie, nie będzie orbitą. Ale Księżyc. będą za to astronauci najdalej chyba w historii ludzkości, bo kiedy przelecą za Księżycem, to dość daleko za nim i tak daleko. Jeszcze nigdy nie byliśmy. E, tak, na konferencji podano, że ustawienie Ziemi i Księżyca wzajemne jest takie, że, że za sześć dni powinni pobić rekord Apolloczności. To jeszcze zapytam, bo w planach jest misja Artemis 3, testowanie lądownika, ale w, z ziemskiej orbity. No i Artemis 4, 2028 rok, już lądowanie na Księżycu. To się uda? No moim, moim zdaniem ten kalendarz jest bardzo, bardzo optymistyczny. Ja będę zaskoczony, jeżeli uda się go wypełnić w terminie. No tak, loty w kosmos to jest rzecz skomplikowana. Nawet start tej misji Artemis 2 też przekładano e, kilkakrotnie. No tutaj jest jeszcze integracja nowego, drugie, nowego górnego stopnia, bo zmieniają ICPS, który leciał w tej misji na e, Centaura 5, który co prawda istnieje, ale dopasowanie takiego elementu do zupełnie innej rakiety to jest naprawdę wyzwanie inżynieryjne. I gdyby udało się to zrobić tak, żeby w 2028 były lądowania przy jego użyciu, no to powiem szczerze, byłoby to tempo godne SpaceX. Ale i tak jest szybko, bo czwarta misja ma lądować. W przypadku programu Apollo dopiero jedenasta lądowała na Księżycu. Krzysztof Kurdyła, Fundacja Nauka, to lubię bardzo. Dziękuję za rozmowę. A w Ekspresie Jedynki za chwilę zajrzymy na Bliski Wschód. Program pierwszy Polskiego Radia. To jest ekspres jedynki i w ekspresie jedynki zaglądamy właśnie na Bliski Wschód, gdzie jest Tomasz Sajewicz. Witaj Tomku. Dzień dobry, witam Cię, witam Państwa. Ty pojechałeś między innymi, przygotować dla Radiowej jedenki na jutrzejszy wieczór taką specjalną audycję z Jerozolimy na ten czas wielkanocny. No ale któryś raz już wracasz w ostatnich dniach do Jerozolimy. Czy ten konflikt, ta wojna, która toczy się na Bliskim Wschodzie bardzo mocno wpłynęła na to, jak będą te święta wyglądały w Ziemi Świętej? Na początek powiem tylko na chwilę Państwu, że rzeczywiście ta audycja jest specjalna, bo będziemy chodzić w miejscu w Via Dolorosa z księdzem Piotrem Żelasko i pokazywać Państwu z zupełnie innej strony jeszcze opustoszałą Jerozolimę, w której absolutnie nie ma nie dość, że turystów, to także i mieszkańców w tym momencie. I, i, i wracając do Twojego pytania, rzeczywiście takiej Jerozolimy jeszcze nie widziałem i trudno spodziewać się, że tutaj w najbliższych dniach będzie inaczej, dlatego że te wydarzenia, z jednej strony zagrożenie rakietowe, który jest cały czas. Rzeczywiście słyszymy o tym, że są i alarmy. Musimy schodzić kilkukrotnie do schronów w trakcie dnia, ale z drugiej strony też no, zmęczenie ludzi sprawia, że jest to szczególny okres. Szczególny okres. Zamknięte są też kościoły. Większość kościołów wiemy, co wydarzyło się wokół Bazyliki Grobu Pańskiego w Niedzielę Palmową. Jak wielkie emocje budzą decyzje izraelskich to władzy. To patriarcha łaciński Rezolimy, no nie został wtedy w Niedzielę Palmową dopuszczony przez izraelską policję do, do Bazyliki Grobu Pańskiego. Tak, ale Tobie Państwu powiem, że ja staram się bezskutecznie od czterech tygodni no, wejść w pobliże nawet Bazyliki Grobu Pańskiego. Tam drzwi są zamknięte na przysłowiowe cztery pusty. Grobu Pańskiego pilnują izraelscy żołnierze. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało na początku Triduum Paschalnego, taka jest rzeczywistość. Dziś poinformowano o tym, że doszło do porozumienia jakoby część, wier, część głównie osób duchownych będzie mogła wejść do Bazyliki, ale też te odbędą się w gronie kilku księży przy zamkniętych drzwiach, szczelnie zamkniętych drzwiach do, drzwiach do Bazyliki no i w asyście jednak w pełni uzbrojonych żołnierzy izraelskich, bo dodajmy, te wszystkie środki bezpieczeństwa, one w, w, władze izraelskie twierdzą, że to są w, środki, które są przedsięwzięte, żeby chronić wiernych, tak? Dlatego, że jakkolwiek by, nie wiem, ciebie czy państwa to nie zdziwiło, Grób Pański jest zamknięty, ponieważ w Grobie Pańskim nie ma schronu lotniczego, ja wiem, jak to brzmi, proszę państwa, ale takie są oficjalne tłumaczenia izraelskich władz. Niestety to jest absolutnie chyba jednak nie do zaakceptowania ani przez chrześcijan, ani przez no, zdrowy rozsądek jednakże w tak ważnym momencie, jakim jest Wielkanoc, jakim jest trudą Paschalne, tego typu argumenty są wykorzystywane, żeby no, jednak nie dopuścić do, do tych najważniejszych w trakcie całego roku liturgi liturgicznego mszy. Zatem spore emocje w ziemi świętej, które mają związek nie tylko z wojną, ale także z różnymi politycznymi sporami. Natomiast ty będziesz opowiadał jutro. Po godzinie 22. w radiowej jedynce o tym co najważniejsze, czyli o tej Jerozolimie i o, tym, o tych świętach. I już Państwo na tę specjalną audycję w imieniu Tomasza Sajewicza zapraszam. Tomku bardzo ci serdecznie dziękuję za te relacje. To jest ekspres jedynki. That I had someone to tell Jack Savoretti w ekspresie jedynki, wokalista brytyjski, ale jak państwo się domyślają po nazwisku o korzeniach włoskich, ale nie tylko, bo także niemieckich i co ciekawe polskich. A na zegarze 16.30. Skrót aktualności Olaf Warzyński. Dwóch Polaków podejrzanych o pomoc w podpaleniu fabryki zbrojeniowej w Czechach trafiło do aresztu. Prokuratura bada, czy mogli mieć szersze powiązania także z obcym wywiadem. Do pożaru hali w Pardubicach doszło w nocy z 19 na 20 marca. Jest śledztwo w sprawie zamachu na polskich żołnierzy w Libanie. Warszawska prokuratura bada próbę zabójstwa czterech wojskowych. Trwają przesłuchania świadków, gromadzona jest dokumentacja służbowa, medyczna. Do eksplozji miny Pułapki doszło 29 marca, gdy konwój przejeżdżał przez Bint Dżubail. Jeden z żołnierzy odniósł obrażenia głowy. Ukraińskie drony zaatakowały rafinerie i zakłady produkujące wyposażenie do samolotów wojskowych w mieście Ufa w Rosji. Drugim zaatakowanym obiektem było przedsiębiorstwo UAPO, wytwarzające systemy elektrotechniczne dla rosyjskiego lotnictwa wojskowego. Prezydent podpisał ustawę o Państwowej Inspekcji Pracy i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Karol Nawrocki oświadczył, że ma poważne wątpliwości co do części przepisów, zwłaszcza tych, które przyznają bardzo szerokie uprawnienia inspekt. Wobec przedsiębiorców. Dziś Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Celem kampanii jest podnoszenie świadomości społecznej oraz rozpowszechnianie wiedzy na temat osób w spektrum autyzmu. Mówimy tutaj o wielości różnych objawów. Wspólna część to jest triada zaburzeń. Dzieci i dorośli z autyzmem najczęściej mają kłopoty z komunikacją w grupie i wspólnych czynnościach. Zapraszam na pełne aktualności o 17.00. A wcześniej w Ekspresie Jedynki Popołudniowa Rozmowa Dnia Karol Surówka już jest w studiu. Witaj Karolu. Dzień dobry. I pojawią się, to wiem od Ciebie, tematy związane z polityką zagraniczną, ale też będzie o ustawie, którą prezydent podpisał, bo też i Twój gość tą tematyką się zajmuje. Tak jest. Mój gość pewnie będzie miał e, mieszane dziś uczucia wobec prezydenta, bo z jednej strony, no wiadomo, rządzi prezydent, ale z drugiej strony podpisał rzeczywiście ustawę, na której Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zależało. A naszym gościem jest właśnie wiceminister tego resortu, Sebastian Gajewski. I ta rozmowa w Ekspresie Jedynki już za chwilę. get over the shame Ekspres Jedynki, Ja przypomnę, że w studiu jest Karol Sorówka i jest też już jego gość. Rozmowa Dnia studiu radiowej jedynki jest Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Czy dzisiaj biją się w panu ministrze emocje wobec prezydenta Karola Nawrockiego? Ja nie mam no, żadnych, podpisał. Ja nie mam żadnych emocji wobec pana prezydenta Karola Nawrockiego, żadnych. natomiast dzisiaj mamy same emocje dobre, dlatego, że mamy sukces polskich pracowników, mamy sukces Ministerstwa Rodziny i przede wszystkim sukces Lewicy, bo my od lat mieliśmy w swoim programie taki projekt też składaliśmy w zeszłej kadencji jako Partia opozycyjna, że potrzebujemy reformy państwowej inspekcji pracy, a inspektorzy pracy muszą mieć możliwość zamiany fałszywych śmieciówek na uczciwe etaty. Sukces, i... który umożliwił prezydent Karol Nawrocki, to jest sukces, który umożliwia wejście w życie reformy państwowej inspekcji pracy. Tak to prawda do wejścia w życie reformy państwowej inspekcji pracy był potrzebny podpis pana prezydenta, ale to się zadziało i tak reforma Państwowej Inspekcji Pracy wchodzi w życie. Państwa inspekcja pracy już się bierze do pracy, do działania, do przygotowań, bo wakacje o legis jest trzy miesięczne. Podpis jest, ale jest coś jeszcze. Skierowanie w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent mówi, że cały czas są bardzo duże wątpliwości. Jakie? No to może zacytuję. Cały czas mam poważne wątpliwości do części tych przepisów, zwłaszcza tych, które przyznają bardzo szerokie uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy wobec przedsiębiorców. Państwo musi być silne, ale nie może być nadmierne w ingerencji, tak powiedział prezydent. Argument, który powraca, jeżeli chodzi o Państwową Inspekcję Pracy, to znaczy, że ta władza... Za urzędnicza będzie za duża, że urzędnik będzie mógł zniszczyć życie przedsiębiorcy tak po prostu, bo tak stwierdzi. Po pierwsze, każdy ma prawo mieć wątpliwości do obowiązujących przepisów prawa w Polsce. Jest grupa podmiotów, tam jest pan prezydent, ale nie tylko, bo to chociażby grupa posłów, którzy mają prawo kierować wnioski do Trybunału Konstytucyjnego. Każdy z nas ma prawo do Trybunału Konstytucyjnego skierować skargę konstytucyjną. Nie ma tu nic nadzwyczajnego. My jesteśmy głęboko przekonani, że ustawa jest zgodna z konstytucją i co więcej, ona przywraca praworządność na polskim rynku pracy prowadzi do zagwarantowania wszystkim pracującym tego, co w konstytucji jest przewidziane, bo polska konstytucja ma tę specyfikę, że bardzo szeroko traktuje prawa pracownicze, prawo do urlopu wypoczynkowego, do bezpiecznych, higienicznych warunków pracy, do ochrony macierzyństwa. To są wszystko prawa konstytucyjne i my właśnie e, tę ochronę konstytucji i ochronę praworządności na rynku pracy Odkładając wzmacniamy. na chwilę na bok argument konstytucyjności, bo pewne wątpliwości miał nie tylko Karol Nawrocki, ale też sam premier, Donald Tusk, który przecież jeszcze w styczniu mówił. Mówił, że zawarta w ustawie, w tej poprzedniej wersji, e, zawarta w ustawie przesadna władza urzędników byłaby destrukcyjna dla firm i mówił wtedy, że sprawa jest zamknięta. Zamknięta nie była, projekt wrócił, nadal zwiększone zostały uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy. Czy?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 administracyjne są przez ZUS wydawane, nie w jednej, nie w dwóch, nie w trzech sprawach rocznie. Są również w tych sprawach kierowane odwołania do sądu. I to, że to rozwiązanie nie jest trudne, nie jest kontrowersyjne i jest systemowe, pokazuje najlepiej wolumen spraw, które trafiają do sądu od tych decyzji ZUS-owskich, zlecenie na etat. Jedynie od 2 do 4% płatników składek decyduje się od takiej decyzji do sądu odwołać. To pokazuje, że tu realnie wtedy, kiedy przychodzi do oceny tego, co się dzieje na rynku pracy wielkich kontrowersji nie ma i do tej pory też sądy e, nie zgłaszały wątpliwości konstytucyjnych co do podstawy prawnej takiej decyzji zakładu w Bardzo dużym, bardzo dużym uproszczeniu. Państwowa Inspekcja Pracy będzie teraz mogła zamieniać śmieciówki na etaty, jeżeli uzna, że pracownik w istocie pracował na etacie i nie mógł e, być zatrudniony na śmieciówce. Oczywiście bardzo uprościłem. Natomiast czy mamy jakiś obraz, jak wiele umów w najbliższych miesiącach po zakończeniu wakacji legis zostanie zamienionych? Po pierwsze mamy obraz polskiego rynku pracy I na polskim rynku pracy mamy półtora miliona Polek i Polaków, którzy pracują na umowach cywilnoprawnych. A jaka oczywiście, część z nich niesłusznie? Oczywiście jest bardzo wiele umów cywilnoprawnych i myślę, że to jest absolutna większość, które są zawierane wtedy, kiedy Zgodnie z przepisami prawa można zawrzeć umowę cywilnoprawną, a nie trzeba zawrzeć umowy e, o pracę. Natomiast tak, jest to prawda, mamy w Polsce w patologię polegającą na zatrudnianiu na umowy cywilnoprawne w warunkach, w których Kodeks Pracy mówi jednoznacznie, że tu musi być umowa e, o pracę. E, dane są różne, ale 70% Polek i Polaków uważa, że w Polsce nadużywa się umów cywilnoprawnych do zatrudniania ludzi, do zatrudniania pracowników. To jest sygnałem skali tego zjawiska. Natomiast my szacujemy, że takich umów, które potencjalnie kwalifikowałyby się do zamiany z umowy cywilnoprawnej na umowę e, o pracę jest kilkaset tysięcy. To może być 300 tysięcy, to może być 400 tysięcy, to może być nieco ponad to. Natomiast trzeba o tym pamiętać, że Państwowa Inspekcja Pracy, mimo tego, że naprawdę bardzo ją wzmacniamy, bo zwiększyliśmy budżet o 12%, bo w ciągu tego i kolejnego roku pojawi się blisko 300 nowych etatów w Państwowej Inspekcji Pracy. Będzie wsparcie e, informatyczne. Też ma ograniczone Możliwości, więc liczba kontroli będzie dostosowana do możliwości państwowych inspekcji pracy. Ale Czyli one... to te prawie pół miliona umów nie zostanie zamienionych w ciągu jednego miesiąca. To się będzie działo na przestrzeni lat? To miesięcy? Nie by... Zgodnie z tą ustawą, żeby doprowadzić do wydania decyzji przez okręgowego inspektora pracy zamieniającej umowę śmieciową, umowę zlecenia na umowę o pracę, no najpierw inspektor pracy, ten terenowy, liniowy, musi przeprowadzić kontrolę. Następnie musi wydać polecenie dostosowania tej umowy, warunków wykonywania umowy śmieciowej, umowy cywilnoprawnej do realiów prawnych albo zawarcia umowy o pracę. W dalszej kolejności, jak to polecenie nie będzie wykonane, to dopiero inspektor pracy, ten, który prowadził kontrolę, zwraca się do okręgowego inspektora pracy. Okręgowy inspektor pracy wszczyna postępowanie administracyjne w tej sprawie, które kończy się decyzją ustalającą istnienie stosunku pracy. Mamy tu więc wieloetapowe postępowanie, które może się skończyć albo na etapie wykonania polecenia inspektora, albo na etapie postępowania administracyjnego. To, jest, to są postępowania, które są e, czasochłonne, więc e, ja zakładam, że po pierwsze tych postępowań kontrolnych, dzięki i wzmocnieniu Państwowej Inspekcji Pracy, o etat, wsparcie e, informatyczne będzie znacznie więcej niż dzisiaj, ale e, nie ma takiej możliwości i tak nie będzie. Chcę wszystkich e, uspokoić albo powiedzieć po prostu uczciwie, żeby te 300 czy 400 tysięcy nieuczciwych e, umów zlecenie w ciągu jednego miesiąca wyeliminować z rynku, bo tak po prostu nie będzie. Niemniej Państwu... jednak przedsiębiorcy mają obawy, o których pan minister doskonale wie, to znaczy obawiają się, że nagle wystrzelą im koszty prowadzenia firmy, że nawet nagle trzech, 4, 5 pracowników, mówię o małych firmach, będzie musiało przejść na etat. Czasy trudne, ceny idą w górę, podobno kończy się rynek pracownika, tak twierdzą niektórzy eksperci. Nie obawia się pan minister zwolnień po prostu, że firmy będą wolały zmniejszyć zatrudnienie niż zwiększyć liczbę etatów? Zasada jest prosta. Nie budujemy konkurencyjności nie oszczędzamy na łamaniu prawa. A przepisy, które mówią, kiedy trzeba zawrzeć umowę o pracę, a kiedy wolno zawrzeć umowę cywilnoprawną do zatrudniania kogokolwiek, obowiązują w Polsce od ćwierć wieku. One zostały ustanowione przez moją formację, przez Lewicę w kadencji 2.1.2.5. Wtedy w Kodeksie Pracy pojawił się przepis, który jednoznacznie mówił, że kiedy mamy pod pracę podporządkowaną co do czasu, co do miejsca wykonywaną pod nadzorem, tam musimy musi być umowa o pracę bez względu na to, jak sobie strony ją nazwą. I jednocześnie od tego czasu zatrudnianie kogokolwiek na umowie cywilnoprawnej w takich warunkach, które są właściwe dla umowy o pracę, jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, za które dzisiaj można otrzymać kary grzywny 30 tysięcy złotych. Jeśli więc ktoś mówi, że z powodu tej ustawy i takiego ryzyka, że inspektor pracy dostosuje umowę cywilnoprawną do obowiązujących od ćwierćwieku przepisów, on będzie miał wyższe koszty prowadzenia działalności, to ja odpowiadam, już dzisiaj te koszty mogą być wyższe, bo możesz zapłacić 30 tysięcy kary grzywny za zatrudnianie osoby na umowę cywilnoprawną w warunkach, kiedy powinna być umowa o pracę. Ale jasne jest, że konkurencyjności nie budujemy na łamaniu przepisów prawa. Absolutna większość polskich pracodawców jest uczciwa, uczciwie zatrudnia tam, gdzie Trzeba na umowę o pracę i uczciwie zatrudnia na umowach cywilnoprawnych, tam gdzie wolno to robić, bo trzeba podkreślić, że wolno. Czy Ministerstwo Pracy analizuje już potrzeby wprowadzania pakietów osłonowych w związku z sytuacją na rynku? Nie wiemy jak długo będzie trwała wojna na Bliskim Wschodzie, nie wiemy jak długo będą rosły ceny paliw, nie wiemy jak wielka będzie inflacja, ale rynek się obawia, przedsiębiorcy się obawiają... Czy jakieś plany B i C są przygotowywane? Jakieś pakiety? Dwie rzeczy. Po pierwsze, w tej chwili w Polsce mamy najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej. Według Eurostatu to jest niewiele ponad 3%. To, są dane, to są dane, z których możemy być naprawdę zadowoleni. Rzeczywiście odnotowujemy pewne wzrosty, jeżeli chodzi o tak zwane bezrobocie rejestrowane. Przy czym jest ono, te wzrosty one są rezultatem pewnych naturalnych procesów na rynku, które zachodzą na koniec roku i na początku roku. A w tej chwili te delikatne wzrosty styczeń luty, to są głównie wzrosty dotyczące Ukraińców związane z końcem obowiązywania dotychczasowej ustawy pomocowej ukraińskiej w dotychczasowym kształcie. A jeżeli Natomiast, chodzi o pakiety pomocowe? Jeżeli chodzi o, o ewentualny wpływ kryzysu paliwowego na rynek pracy. Specyfika kryzysów na rynku paliw jest taka, że jeżeli one są krótkotrwałe e, albo punktowe, e, to one w ogóle lub w bardzo niewielkim stopniu przekładają się na sytuację na rynku pracy. One zaczynają przekładać się na sytuację na rynku pracy, czyli na przykład na popyt na pracowników, wtedy, kiedy stają się e, długotrwałe. My w tej chwili nie wiemy, czy ten e, kryzys będzie krótkotrwały, czy długotrwały. To jest jedna rzecz. A po drugie, wciąż mamy bardzo niską inflację, około 3%. To jest naprawdę bardzo niska inflacja, której wiele państw członkowskich Unii Europejskiej może nam e, pozazdrościć. Mamy adekwatną reakcję rządu Sejmu Senatu Prezydenta przez obniżkę akcyzy, przez obniżkę VAT-u i przez wprowadzenie mechanizmu cen Maksymalnych, w związku z czym na tym etapie żadne dane nie pozwalają nam nie, uwagać, że sytuacja na rynku pracy będzie niepokojąca. Czerwonych... Oczywiście obserwujemy cały czas rynek pracy, monitorujemy, to jest zadanie ministerstwa. W tej chwili tych czerwonych sygnałów w związku z kryzysem paliwowym nie widzimy i chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć. A propos powiedzieć. czerwonych, bo musimy niestety już zmierzać do końca, ale a propos czerwonych lampek, które się zapalają już bardzo krótko. Na poważnie rząd obawia się tego, że Stany Zjednoczone wyjdą z NATO? Czy to znowu jest retoryka Donalda Trumpa? Traktujecie to na serio? Przestraszyliście się, czy patrzycie z dystansem? Już Ze bardzo zjednoczonych jest jak z przyjaciółmi. Stany Zjednoczone trzeba kochać takimi, jakimi one są, a nie takimi, jakimi byśmy chcieli, żeby byli. Jesteśmy z prezydentem Trumpem ponad rok. Wiemy, jak wygląda dzisiaj komunikacja Białego Toksyczny Domu. ten związek. Wiemy, że jest, z Białego Domu płynie bardzo wiele komunikatów, często sprzecznych, często kontrowersyjnych. Nas interesuje ta realna polityka. My jesteśmy zainteresowani Musimy naszą obecnością kończyć... NATO i obecnością wyjdą, Stanów wyjdą, Zjednoczonych w NATO. Nie Już przypuszczam, kończymy. nie wyobrażam sobie na to bez Stanów Zjednoczonych. Sebastian Potrzebujemy Gajewski, Stanów Zjednoczonych w NATO. Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. A rozmawiał Karol Surówka. Płakać, kiedy boli sobą być Przyć tak jak stoisz, nauczymy się powoli Kochać i tak jak na dłoni Będą myśli my spokojni Dokładnie 9 minut brakuje do godziny 17. Po 17 Ekspres Jedynki wraca z drugą godziną programu. No i będziemy mówić o książkach dla dzieci, o tym jak zachęcić najmłodszych do czytania. Jakie te książki powinny być, żeby dzieci chciały, czy młodzi ludzie chcieli je czytać, bo niestety w tej najmłodszej grupie wiekowej trzeba konkurować o uwagę. Bo jest przebodcowana jest przybodźcowana mediami społecznościowymi, które dostarczają im taką szybką dopaminę i nie potrafią się skupić na książce. A jednak, jeśli się skupią, to to niesie ze sobą bardzo dużo korzyści i o tych korzyściach też trochę powiemy, bo dziś przypomnę Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, a wszystko dlatego, że dziś także rocznica urodzin Hansa Christiana Andersena, ale nie tylko o książkach w Ekspresie 1 po 17. Powiemy także o nowym trenerze Igi Świątek, naszej najlepszej tenisistki, która zmaga się z kryzysem zmiana trenera ma jej pomóc w tym żeby mogła wrócić na sam szczyt tenisowy. To zapraszam po 17.00. Jedynka. To jest radio. Pierwszy Polskiego Radia. Autopromocja. Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć. Nowy wspaniały świat.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 Zapraszam Monika Gniewaszewska. Wciąż zablokowaną mamy 35 po tragicznym zdarzeniu drogowym na trasie Wrocław-Świdnica. W miejscowości Wojnarowice doszło do zdarzenia dwóch samochodów osobowych. Prawdopodobnie przy wyprzedzaniu, tak ustaliła policja. Dwie osoby poniosły śmierć, w tym wypadku dwie zostały bardzo poważnie poszkodowane. Droga 35 w miejscowości Wojnarowice jest zupełnie zamknięta. Kierowcy muszą korzystać z tras lokalnych, by ominąć to zdarzenie. Tragiczny wypadek mamy też na S17 na Mazowszu, trasa między Kołbiel lipówki na wysokości kołbieli na 21 kilometrze zderzyły się dwa busy. Mamy zablokowaną jest nie w stronę Lublina. Jeśli chodzi o objazdy, to z S17 należy zjechać węzłem kołbiel. Tutaj jedna osoba została ranna, druga niestety straciła życia. Nie udało się, mimo reanimacji uratować tej osoby. S11, trasa węzeł Poznań na Pachanie, Poznań-Tarnowo-Podgórne. Na wysokości Tarnowa-Podgórnego w Wielkopolsce 11 km S11. Uwaga na stojący samochód ciężarowy. Auto zepsuło się na jezdni w stronę Wrocławia i blokuje przejazd na jednym pasie. Bardzo duży ruch na naszych drogach, zwłaszcza na południu kraju. Zakorkowane są też granice w Świecku i Jędrzechowicach. W Świecku korek na wjazd do Polski to ponad 24 km. Bardzo powolny jazdy w stronę Polski właśnie. Później jak miniemy Świecko, sytuacja się stabilizuje i A2 jest w pełni przejezdna. Jędrzychowice to mniejsza, połowa mniejsza, mniejsza kolejka. Około 10-kilometrowy korek jest do wjazdu przez Jędrzychowicę A4. Później jednak A4 też się korkuje między Legnicą a Wrocławiem. Korków jest najwięcej w stronę Wrocławia.